Lekcja 2. B. Dialog 1 Cześć. Co słychać? Cześć. Dziękuję. Wszystko dobrze. A ty? Nie, a ty, ale a u ciebie? Proszę powtórzyć. Dziękuję. Wszystko dobrze. A u ciebie? Dziękuję. Wszystko w porządku.